co tam dzisiaj mamy na, w menu? No, proponowałem Rosję, mhm. może Gawari Moskwa, w nimanie, w nimanie, co się w Rosji ostatnio dzieje. To bardzo ciekawe rzeczy tam się, i to znienacka, to nie było żadnych sygnałów wcześniej. Tak, e, tak. Nie było, tak. Oni tak wszystko robią po e, cichaczem, że niby nic, niby nic i nagle bum. I mhm. jest duże uderzenie. Tam? Tylko, że nagle się okazuje, że y, wielu ludzi przewidziało to niby już do przodu, tylko się tymi informacjami oczywiście z nikim nie dzieliło, bo nie wierzyło. Już znalazłem, już znalazłem te, te, te, tego typu domniemania, tak? No tak, no to tam cały czas coś się dzieje w Rosji ciekawego. Ale nie było dotychczas takich mocnych sygnałów, że aż tak poważnie się dzieje. Mhm. To znaczy, że jest zrobiona pierestrojka taka Gorybaczowska wręcz dokładnie, Pierestrojka wersja 2.0 no, no bo i... taki, takiej zmiany, no to na taką skalę to Rosjanie od czasów od czasów yy, wprowadzenia tej, tej, tej konstytucji za czasów, za czasów Jelcyna, to nie mieli tak naprawdę no to jest py py pytanie, co za tym stoi, no sądząc po tym po tych personalnych roszadach no to było to już ustawione wcześniej mhm. bo premier bardzo grzecznie złożył rezygnację, jak tylko się dowiedział, że, że wystąpiła taka inicjatywa w parlamencie. Tak, bardzo płynnie to wyszło. I tak samo, tak samo zmiana premiera. Kto wie, czy za rok się nie doczekamy na przykład już kolejnych wyborów w Rosji, ponieważ tu nagle, nagle jakby poczytać źródła, to nam się kształtuje coś na kształt rządu jedności narodowej. Wszystkie partie, łącznie z opozycyjnymi są zainteresowane udziałem. No właśnie to. Więc to... rozmowy musiały, na pewno musiały rozmowy być od pewnego czasu No i to szerokie, bo to dotyczy ruchów partyjnych mhm. Czyli, że te zarządy partii w parlamencie musiały być przynajmniej wysądowane Co do mhm. nowego porządku, czyli ich chęci w tym udziału I wszyscy zostali do tego zaproszeni przecież to jest właśnie ciekawe, że w tym ten taki rząd jedności narodowej ma powstać i jak tylko taka trąbka zagrała to Miedwiediew powiedział, tak to ja dziękuję składam rezygnację i robimy nowe otwarcie i wszystko elegancko w parlamencie jest przeprowadzone no i minęło kilka dni na te, te główne roszady, kilka tam tych stanowisk się pozmieniało i już dzisiaj jest informacja, że a mówimy to w poniedziałek, że projekt tych zmian konstytucyjnych już wpłynął czyli, że prezydent Putin ten projekt przedstawił w parlamencie i będzie za dwa dni już dyskutowany merytorycznie to, czyli, że to, to jest dosyć sprawnie przeprowadzone od góry do dołu, w międzyczasie po tych, tych roszadach, no wiadomo Miszustin został z, z bomby e, tekę premiera i wszyscy grzecznie zagłosowali, że to bardzo piękny facet, no bo on w, tym, w tej administracji już pracuje, jest sprawdzony, bo on finansami rządzi, podatki zbiera, więc to taki <głos> dusza człowiek, no, można mu zaufać, bo to taki jest patriota z szczerego serca a w dodatku jeszcze nowoczesny więc no nie, nie, byłoby nieładnie na niego nie głosować no więc przeszedł, że tak powiem z bomby bez żadnego tarcia no a po kilku dniach teraz się okazuje, że, że prokurator generalny wyskakuje z, z urzędu będzie jego zastępca Zaufany mhm. oczywiście Putina z tego, kom, tej komisji śledczej, czyli takiej superprokuratury, mhm. e, jest przez, tylko zaproponowany. To wiadomo, że jak już taka propozycja padła, to zostanie przyjęty. Czyli ten były szef tej, tej, tej, tej, tego komitetu śledczego do zadań specjalnych, między innymi on nadzorował śledztwo w smoleńskie. Mhm. E, to jest taka super prokuratura, komitet śledczy. No, przechodzi na, na oficjalną funkcję prokuratora generalnego, a ten dotychczasowy czajka będzie coś tam robił. Jeszcze mhm. nie wiadomo co, ale też mu tam znajdę jakieś stanowisko odpowiednie. Więc tutaj no, te zmiany personalne takie dosyć. Yy, gładko przechodzą, to, czy jakby wcześniej były już ustawione, że nikt nie staje wbrew, nikt nie oponuje, nie ma żadnej, żadnych problemów widocznych, to tak jakoś nienaturalnie w, w sensie takiego bałaganu walki o władzę, która jest, no, taki znany syndrom kremlowski, mhm. no to... Tym razem tu się okazuje, że to jest akcja szerzej zakrojona, kompleksowa, że tu nie ma tej, tej walki klanów. Tu już wcześniej chyba te klany się dogadały. Tak to wygląda z mojej perspektywy. <todgłosy> Mam bardzo podobny punkt widzenia, ponieważ no, o on tak naprawdę nie wiadomo za wiele. To jest tak jak pan powiedział, człowiek odpowiedzialny za rosyjski wad. Za rosyjski Został premierem właściwie z niczego. No owszem, on zreformował podobnież tą federalną służbę podatkową, no ale na dzień dobry zbiera poparcie 383 członków dumy. 41 z rosyjskiej partii komunistycznej wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych brak. No, no, prawie że nie spotyka, na myślność, tak? Pan nowy premier Miszustin już obiecuje spore zmiany, spore zmiany parlamentarne, znaczy, przepraszam, parlamentarne, rządowe, natomiast dziwi tutaj taka pojednawczość, zgoda na wszystko, rzeczywiście Miedwiediewa, premiera Miedwiediewa, eksprezydenta, tak? który ma się zadowolić tylko i wyłącznie stanowiskiem zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Więc teraz wychodzi pytanie, czy w ramach tych zmian zaproponowanych przez przez Putina, przez prezydenta Putina, który, który ma kadencję swoją ostatnią, już ostatnią z ostatniej zakończyć w 2024 roku, czy, jak możemy się doszukać tutaj próby przedłużenia władzy? A no możemy, ponieważ zmiany zaproponowane przez yy, cara Batiuszkę mają w tym momencie zmniejszyć rolę prezydenta, która dotychczas była, była spora, to nie był klasyczny trójpodział władzy, to był tutaj ta noga, tego trój trójnoga była yy, o wiele silniejsza, o wiele grubsza od pozostałych. Natomiast część tych zmian, ma, część tutaj prerogatyw ma zostać scedowana właśnie na tą Radę Bezpieczeństwa, która jest ciałem doradczym oraz częściowo na parlament, ale przede wszystkim na ciało doradcze. No właśnie, to, to, to ma powstać Rada Państwa, tak się chyba to nazywa, tak? Tak, Rada Państwa. Czyli ten organ, który znany był w naszym komunizmie, taka, mhm. taka, taki organ dosyć się, no, ozdobny, ale on służył jako atrapa prezydentury w mhm. jej braku. No i później, jak tylko prezydentem został generał Jaruzelski, ta, ta Rada Państwa znikła w porządku konstytucyjnym. Tak gładko się to odbyło, to widać, że towarzysz Putin teraz idzie w, w odwrotną stronę <śmiech> z tym swoim porządkiem, ale mm. chyba kopiuje już sprawdzone wzory. Ta Rada Państwa jest, jest znana w, w porządku na przykład francuskim. No i z, i z tego porządku została skopiowana do PRL-u. No ciekawe, jak to będzie działało, bo prezydentura przecież nie znika czyli będzie ta kolegialna rada państwa która będzie miała chyba większe kompetencje takie strategiczne dotyczące zarządzania imperium a te bieżące problemy techniczne zarządzanie i tak dalej nadal będzie prowadzone przez rząd no pod rękę z parlamentem który oczywiście wszystko uchwala i o wszystkim decyduje o zmianach w prawie no, ale prezydent chyba tu będzie się w tym nowym systemie w, w pewnym sensie ścierał z tą radą państwa czy tak, to będzie jakby równolegle przebiegało intrygujące jest dla mnie jaki będzie rozdział kompetencji tych dwóch organów z tego co rozumiem, z tego porządku takiego bo jeszcze szczegółów nie znamy przecież. To no. Można przypuszczać, że ta Rada e, Państwowa to będzie tak coś więcej niż ta Rada Federacji, czyli Izba Wyższa Parlamentu, Senat rosyjski, to będzie coś takiego e, prezydentura, ale odważniejszych rzeczy bo będzie ten prezydent taki roboczy, który będzie pełnił obowiązki prezydenckie, będzie latał po świecie i tam przecinał wstęgi, podpisywał różne umowy i reprezentował państwo natomiast ta rada będzie od decydowania o od, od tym co on będzie robił w którą stronę będzie szedł jak ta, ta, ta imperialna struktura tych wielu Narodów sklejonych przez Moskwę w Azji będzie współdziałać, współgrać, te najważniejsze decyzje będzie podejmować, będzie de facto dawać dyrektywy prezydentowi do wykonania. Tak ja antycypuję, że to tak będzie wyglądało, bo logika. Z, z, no, podziału władzy by na to wskazywała, nie? że tak to się powinno odbyć. Ciało kolegialne, wieloosobowe, złożone z tych różnych partii, z najtęższych mózgów, tak, tych różnych klanów politycznych będzie no, kolegialnie wytyczać kierunki. Natomiast jeżeli chodzi o realizację praktyczną, no to chyba nie będzie w stanie zastąpić osoby prezydenta, który no, te, te rzeczy będzie realizował. Mhm. No tutaj co ciekawe jest, w pracach nad konstytucją wiemy, że brał udział m.in. pan Dugin, który jest głównym geopolitykiem, strategiem Kremla, więc y, widząc takie nazwisko, już człowiek ma wrażenie, że, tak jak Pan wspomniał, że, be, że będzie chodziło o coś poważnego. Tak jakby Rosja rzeczywiście przygotowywała się na zawirowania światowe, na nadchodzącą recesję. Z tym, że taki kierunek wydaje się, że Rosjanie już y, przyjęli w momencie, kiedy Putin został prezydentem, ponieważ w jego tak jakby programie. Y, no, Rosja przedputinowska była w katastrofalnym stanie, tak? To już nie było imperium, to nie był nawet kolos na, na glinianych nogach. To były pozostałości po Związku Radzieckim, które tak naprawdę przetrwały czasy y, Jelcyna. Y, Rosja była, y, była, była po blamarzu związanym z wojną z Czeczenią. Y, cały świat z tego powodu miał ją, za przeproszeniem, w poważaniu były dosyć silne tendencje odśrodkowe. Co chwila słyszeliśmy o sytuacjach typu znikająca broń jądrowa, czy na przykład czy różnego rodzaju walizki atomowe. Słyszeliśmy cały czas o przepotężnych oligarchach, natomiast nawet raport CIA z 2004 roku, chociaż akurat CIA to dosyć często się przynajmniej oficjalnie w tym kierunku myli, wschodnim, Raport CIA mówił dla przykładu, że, do, powiem, że przez najbliższą dekadę Rosja rozpadnie się na około 8 bądź 7 bardziej autonomicznych lub bardziej niepodległych tak naprawdę, tak naprawdę krajów. Natomiast w momencie, kiedy Putin zostaje prezydentem, wprowadza się bardzo poważne programy, bardzo poważne zmiany wewnętrzne. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym też rosyjskim zamordyzmem, który znamy historycznie. No Rosjanie są, są krajem, są ludźmi, którzy jednak lubią, kiedy ich władza jest a, centralna, i b, kiedy ta władza centralna jest silna. E, Okazuje się, że w ciągu 20 lat pod rządami, pod rządami Putina udało się wzmocnić rosyjską ekonomię, bo nie dość, że jest, że jest ona na plusie, jeśli chodzi o przychody, to nie jest już tylko i wyłącznie uzależniona od surowców, w tym od ropy. Tak? Pomogły dzięki temu m.in. sankcje, które zmusiły Rosję do rozwijania pewnych gałęzi swojego, swojego, swojego sektora, swoich, swoich sektorów, m.in. sektora rolniczego. Tutaj Putin swego czasu powiedział, że gdyby ktoś mu 10 lat temu powiedział, że Rosja będzie eksporterem dóbr gospodarczych na 25 miliardów dolarów, to by tego człowieka wyśmiał. A tutaj taką mamy sytuację. Mini cud gospodarczy, o którym nie mało kto informuje, bo jest to nie w smak wszystkim oficjalnym tak zwanym analitykom. Mhm. I ich przede wszystkim sponsorom, którzy ich zatrudniają. No to, to jest no nie, niepoprawne politycznie, tak można powiedzieć. Te, wbrew wszystkiemu te, te putinowskie zmiany, w, szczególnie w gospodarce, przynoszą efekty. Co ciekawe, to, to jest podejście zarówno wolnorynkowe, jak i etatystyczne, bo z, z wiele takich inicjatyw społecznych Putina nosi znamiona z, no, takiego... Z, Coś pośredniego między kapitalizmem a, a typowym socjalizmem, na przykład rozdawnictwo ziemi uprawnej dla małych farmerów, dla rolników i bezzwrotne kredyty, to znaczy no, za pomogi. Te, takie mhm. programy, które na Syberii obecnie działają, oni sprowadzają ludzi na przykład z zagranicy e, i pokazują się tam e, też ludzie z poważnych krajów, między m.in. z Holandii i z Niemiec bałeży, którzy przyjeżdżają skuszeni no może nie zbyt korzystnymi warunkami meteorologicznymi, ale właśnie darmową ziemią, która w dużej obfitości jest tam dostępna, bo jest po prostu ogromna możliwość ekspansji i ta, i, i takie programy dla swoich rodaków oczywiście dla Rosjan w większym zakresie, ale także dla obcokrajowców, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, Putin otworzył. I są ludzie, którzy z, no, zrobili tam majątki na rolnictwie, właśnie wprowadzając nowoczesną, ekologiczną produkcję żywności na dużych terenach, pustych do tej pory, niezagospodarowanych. No i to, ta nowa Rosja to im umożliwia. Wielu tysiącom ludzi to, co Stalin kiedyś pozabierał w ramach kolektywizacji, obecnie jest to odwracane w ramach takiej małej polityki można powiedzieć sprzed stu lat, pierwszego rządu tak zwanego demokratycznego, kierańskiego, gdzie były te programy rolne dla uwolnionych nagle chłopów i ziemia była rozdawana. Ten takie, podobne programy teraz prowadza w nowym wydaniu Putin, który jednocześnie w tym samym czasie otwiera tu a propos polski no, program tak, neo-stalinowski historyczny czyli, że ta narracja historyczna stalinowska jest propagowana na cały świat i także wewnątrz Rosji a propos zwycięskiej Armii Czerwonej i tak dalej natomiast z drugiej strony w gospodarce Putin wprowadza programy anty stalinowskie będące zaprzeczeniem tych wszystkich aberracji komunizmu no, po prostu z, z, jakąś syntezę drapieżnego kapitalizmu i takiej opiekuńczej polityki socjalnej, znanej na przykład notabene z Libii, prawda? Gadafiego. A co ciekawe, to przynosi pozytywne efekty, bo tereny, które były duże po łacie ziemi niezagospodarowane, obecnie po kilku latach odżyły i mają nadwyżki i co więcej, no. W, wynik gospodarczy jest zaskakujący, bo Rosja stała się największym eksporterem obecnie zbóż na świecie co wcześniej było absolutnie nieosiągalne i było wręcz niewyobrażalne no jak to? Rosja zawsze miała problemy z żywnością no, obecnie nie ona prześcignęła Kanadę Brazylię Stany Zjednoczone, które do niedawna były czołowymi eksporterami i nie potrzebuje polskich jabłek już od ponad dekady no to jest smutna konstatacja no ale efekt tych embarga i wojen handlowych i ideologicznych bo Rosjanie chętnie by nadal te jabłka kupowali ale no niestety tam są cła i ograniczenia administracyjne wprowadzone złośliwie no bo jak wy nam tak no to my wam tak no to na tej zasadzie. No, Amerykanie wprowadzają sankcje gospodarcze, a Polska jest wiernym sojusznikiem Stanów, no to mamy dla Was prezent w postaci mhm. szlabanu na granicy. No. No to, tak to wygląda, czyli że to wszystko ma swoje plusy i minusy, wady i zalety. Każde posunięcie, każda decyzja przynosi jakieś skutki. Nie zawsze pozytywne. Można powiedzieć, że z tymi sankcjami, e, z prowadzeniem sankcji, no w pewien sposób e, no nasza, strona, nasza strona polska niby poparła to, co myślała, że będzie dla niej dobra, wyszło z tego coś zupełnie innego, ponieważ tak naprawdę straciliśmy bardzo szeroki rynek zbytu. Nie mamy nic poza stratami, natomiast nasi zachodni sąsiedzi, jak robią biznes, tak robili. tak? E, nie tylko zachodni sąsiedzi. Wiele zakładów y, z sektora samochodowego w ciągu ostatniej dekady otworzyło swoje filie czy fabryki produkcyjne na terenie Federacji Rosyjskiej, w części jej europejskiej, y, chociażby pod Sankt Petersburgiem czy pod Moskwą. Y, mm. Oczywiście to było w momencie, kiedy głośno mówiono o sankcjach, tak, ale pewne inwestycje zostały już niepoczynione i tak naprawdę nikt z tego sobie już dalej nikt nie robi, nic nie robił prawda? Dodatkowo można powiedzieć w temacie tej powolnej prymaty, tej prywatyzacji na terenie Rosji, że mm, również takie wielkie sektory jak na przykładu y, gazowy i, rosyjski, i, i, i, i ropy, tak? czyli Gazprom i Rosneft y, powoli, powoli stopniowo y, wyprzedają swoje udziały w ręce publiczne Oczywiście długo to, długo to zejdzie, zanim, y, zanim staną się one dla przykładu w większości w rękach posiadaczy, posiadaczy niepaństwowych, ale to i tak już pewnego, to, to i tak jest pewnego rodzaju szok, biorąc pod uwagę, jak jesteśmy przyzwyczajeni dla przykładu y, do wyglądu sektora w Rosji. No trzeba przyznać, że mimo dużych znaków zapytania to ten rosyjski kapitalizm centralnie sterowany no, ma umiarkowane przynajmniej sukcesy Aha. bo przetrwał w trudnych warunkach no i twardą ręką prowadzony przez naczelnika państwa Putina nie dogorywa, tylko jakoś tam prosperuje no nie jest to, to wielki sukces na miarę Japonii z ubiegłego wieku no ale jest taki umiarkowany sukces na jakich Rosję stać no Aha. i nie ma dużych problemów strukturalnych wielkich tragedii czy kryzysów na horyzoncie, co nie znaczy Aha. że one się nie pojawią, ale ale jak na razie to jakoś sensownie w, w miarę funkcjonuje i jest nadwyżka budżetowa, jest to zrównoważony, jest umiarkowany wzrost gospodarczy i są te najważniejsze problemy w, w gospodarki i społeczne są ogarnięte. Co najciekawsze jest, to jeszcze ten wskaźnik taki syntetyczny prawdziwego dobrobytu, w postaci Aha. liczby urodzeń. To jest intrygujące, że Rosja w ostatnich latach odżyła demograficznie. To znaczy odbiła się od twardej ściany tego te, te, te, umierającej populacji, bo dwa najważniejsze wskaźniki, czyli dzietność e, oraz e, średnia długość życia poprawiły się i to wyraźnie mhm. czyli przestało Rosjanie przestali wymierać masowo w młodym wieku gdzie za czasów jelcyna gwałtownie spadła średnia długość życia zwłaszcza mężczyzn z powodu pijaństwa i innych tach, chorób społecznych plag, które no, ludnościowo Rosję wyniszczały Rosja mhm. wy, wymierała przez ostatnie końcówkę lat, końcówkę ostatniego wieku i początek tego, no to, to była katastrofa zapaści demograficznej. Rosja się wyludniała. Obecnie od krótkiego czasu, jakichś dwóch, trzech lat, ta tendencja została powstrzymana. No oczywiście to jest wspierane różnymi programami socjalnymi, między innymi sporymi dodatkami podatkowymi. Putin wprowadził program orbanowski u siebie dotacji dla młodych małżeństw i na każde dziecko i to nawet dla tych wielodzietnych rodzin to chyba nawet podobnie wygląda że na trzecie dziecko to jest jakaś tam duża dotacja i zwolnienie podatkowe na długie lata także to, to jest to, no to obracamy się w sferze tych samych pomysłów no bo trudno coś innego wymyślić prawda w tej mierze mhm. ale mhm. warto zwrócić uwagę na to, że 500 plus i Kaczyński z tam różnymi programami wspierania rodziny nie jest jakimś geniuszem i wyjątkiem, bo to samo robi na swój sposób Orban, nawet bardzo odważnie i też Putin, który no nie jest naszym specjalnym przyjacielem, ale ma problem demograficzny i stara się go rozwiązać w podobny sposób. No i co więcej, to jakieś efekty przynosi to, czyli, że no, myśli po gospodarsku o swoim mm -hmm. państwie, że te, te, te najważniejsze zasoby, zresztą to w tych przemówieniach, te, te, to bardzo wyraźnie jest podkreślane, że największym bogactwem tego państwa to nie jest, nie są zasoby naturalne, których oni mają w brud ale to jest ludność to są ludzie czyli zasoby społeczne przez wiele dekad nadwyrężone przez księżycową politykę on nie mówi tego wprost żeby tam swojego tego zaplecza nie urazić zwłaszcza komunistów no ale on przyjacielem komunistów nie jest to widać, mimo tej, tej e, oficjalnej linii historycznej, propagandowej, e, wyraźnie stalinowskiej, to on przyjacielem komunistów nie jest, i to widać nawet po tych ostatnich głosowaniach, że komuniści się od niego odci, odcinają, są jego wrogami i nie chcą uczestniczyć w tej, w tej nowej pierestrojce, w tym nowym układzie, no bo po prostu... W, w, chyba ostentacyjnie wstrzymali się od głosu. To, była, mhm. to, to był akt buntu w tym głosowaniu nad, nad nowym kształtem tej, tej, tej, tej, tej konstytucji. Komuniści z Juganów i tam ta cała reszta po prostu wystawiają czerwoną kartkę i wotum nieufności, że no, to, nie, to niepoprawne, że tu towarzysze, musimy się bronić, bo tutaj ta władza podkopuje nasze zdrowe korzenie. Co ciekawe, pan tutaj, pan tutaj wspomniał o komunistach, a ja wspomnę akurat o Władimirze Żylinowskim. Yy, Żyrinowski, czyli ultranacjonaliści, tak, kremlowscy, kontrolowani przez Kreml. Yy, Żyrinowski głośno yy, głośno, krzy, głośno krzyczy, że nie będzie już więcej wyborów, yy, mają tego dosyć, będzie Rada Narodowa, której przewodniczący będzie mieć moce prezydenckie, będzie rządzić do końca życia jak Xi yy, i pochowają go jak Mao Zedonga. To tak a propos jeszcze, jak już, jak, jak już wróciliśmy na chwilę do tej konstytucji. No to jest bardzo drażliwy problem, bo po tych przeciąganiach sztucznych Kadencji Putina, no stało się oczywiste, że no już dalej tego cyrku nie da się pociągnąć, no bo to już niepoważnie wygląda. I, i, i ten, ten krok odważny w niewiadomym kierunku, no to jest taki: to jest próba no, unormowania tej chorej sytuacji, gdzie był dyktator, prezydent wielu kadencji. No, który no, miał szansę stać się Już takim prawdziwym dyktatorem I, mhm. I myślę, że to rozwiązanie Takie krok w bok Unik, ta cała reforma Obecnie zapoczątkowana Chyba świadomie Przez Putina I jego otoczenie no, to jest z mojego punktu widzenia Bardzo pozytywny krok Bo mhm. idzie w kierunku Utrzymania fasady demokracji i tych urzędów, które już tej ułomnej, mocno demokracji funkcjonują, tego porządku parlamentarno-gabinatowego, bez wywołania wielkiej rewolucji i walki i gangów na górze. Mm -hmm. Wiadomo, że te tendencje Słuchaj. Słuchaj. Te tendencje zawsze były bardzo mocne i to ryzyko na Kremlu występuje w ostrej postaci. Więc ten krok, decyzja podjęta tam gdzieś w tych zaciszył gabinetu, że słuchajcie, ale musimy coś z tym zrobić, bo następnej kadencji Putina już nie da się utrzymać i jego eleganckie ustąpienie, bo on mówi wyraźnie, że, że nie będzie już kolejnej kadencji, a w Konstytucji następny prezydent będzie miał ustawowo ograniczone, ograniczoną ich liczbę do dwóch maksymalnie, czyli tak jak w każdym innym cywilizowanym państwie no, to jest eleganckie zrzeczenie się tej uprzywilejowanej dyktatury takie no, no honorowe, więc no, trzeba przyznać, że jest to krok taki no, wygląda to optycznie bardzo elegancko i ładnie, tu nic nie zostało naruszone, nie ma wielkiej walki gangów i nie ma takiego kwasu związanego z tą wewnętrzną wojną o, o, o podział władzy no poza oczywiście tymi typowymi yy, yy bójkami w parlamencie, no to wiadomo, to się wszędzie odbywa, więc to, to, nie, to nie jest specjalne nowum nic wielkiego się nie dzieje, ale nie ma tej, nie, nie ma przynajmniej tych odgłosów, walki skrytobójczej gdzieś tam, że ktoś nagle umarł, prawda, że ktoś został wyrzucony ze stanowiska, mhm. że było jakieś wielkie trzęsienie ziemi, to wszystko się tak gładko odbywa w sposób na taki taki jak, no, jak władza powinna się zachowywać. I to mam wrażenie, że Rosjanie to doceniają, że to im się podoba, im to imponuje nawet, bym powiedział. Taki, mhm. Takie łagodne przekazanie może nie tyle władzy, co systemu tej władzy. Nie wiadomo jeszcze, co z tego wyniknie na końcu, ale tu już mam pewne sugestie przypuszczenia co do tego, mhm. sądząc po tym, co się ostatnio w kilku latach minionych wydarzyło w Moskwie, bo niewielu to zauważyło, ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Rosja jako państwo jest obecnie zarządzana w trybie wojskowym, czyli w takim trybie doraźnym, nadzwyczajnym. To nie jest stan wojenny jeszcze, ale stan podobny do wojennego. To jest mobilizacja i centralizacja władzy wokół prezydenta i najważniejszych ministrów, którzy tworzą coś na podobieństwo tak zwanej stawki to był zarząd politbiura wojenny podczas wojny, za czasów Stalina rządziła wszystkim stawka czyli rdzeń politbiura który był dostępny w każdej chwili i tam kilku ludzi rządziło wszystkim Podejmowało wszystkie decyzje, no bo taki był czas. Była wojna, były tam inne rzeczy, które to wymagały takiego podejścia rewolucyjnego. I obecnie to, co się od kilku lat w Rosji dzieje, to jest faktyczna rekonstrukcja tej stawki w takim wydaniu eleganckim, no bo są te sankcje, są tam zagrożenie wojenne światowe, jest wiadomo Chiny, które mają swojego dyktatora si, więc Rosja odpowiednio do tego, do zmiany doktryny wojennych Stanów Zjednoczonych i Chin, odpowiedziała właśnie w ten sposób, że przeorganizowała swoją politykę, przedstawiła ją na tory quasi wojenne, tego zarządzania centralistycznego, który tak trochę inaczej się nazywa, bo nadal ten parlament funkcjonuje, ministrowie urzędują i tak dalej. Ale i tak ich ta garstka kilku kluczowych ludzi razem z prezydentem i tą Radą Bezpieczeństwa, czyli tymi ministrami siłowymi, oni o wszystkim decydują najważniejszym. I to mm -hmm. do tej pory działało. To obecnie, co się dzieje, to mam wrażenie, że to jest legalizacja tego stanu rzeczy. Czyli przy próba unormowania tego, tego dziwnego zarządu wojennego ubrania go w formułę demokratyczną czyli w jakiś nowy organ, który będzie już miał konkretną nazwę i konkretnych ludzi którzy tym dyrygują tak ja mam wrażenie, oczywiście nie jestem w stanie jeszcze ocenić, że to tak się stanie ale mm. tak nam mój pierwszy rzut oka wygląda, że Putin dotychczas będący tym oficjalnym primus inter pares że on tym jest najważniejszym w tej Watasze wojennej on pozostanie teraz prawdopodobnie w tej radzie Państwa, czy Radzie Państwa. Federacji, czy jak to się będzie nazywało, jednym z kilku najważniejszych, jako doradca, jako taki mędrzec stanu, ale nadal będzie w tym uczestniczył, przynajmniej z tylnego fotela. I ta Rada będzie de facto formalną tą stawką wojenną, która o wszystkim będzie decydować i wydawać dyspozycje, jak poszczególni ministrowie, co mają zrobić, jakie tam, jak będziemy realizować konkretne ustawy i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo widać tutaj również kilkanaście historycznych analogii, ale zanim przejdę do analogii, to, tak, to może, może wspomnę z kilku kierunków. Przede wszystkim w Rosji od pewnego czasu trwają, trwają bardzo zaawansowane prace, już pierwsze testy właściwie nad rosyjskim intranetem, czyli tak naprawdę zamknięciem dostępu do internetu międzynarodowego i włączeniem rosyjskiego własnego intranetu, swojej własnej sieci, która mogłaby na przykład zastąpić i zwykły, zwykły internet, zamknąć dostęp do kraju i dostarczać, dostarczać jego obywatelom tylko i wyłącznie jeden odpowiedni rodzaj wiadomości. Po drugie, od wielu, wielu lat Rosja jest... Rosja zdecydowanie poprawiła swoją siłę wojskową i mowa tutaj nie, może niekoniecznie o siłach, o siłach lądowych, ale chciałbym skupić się o tych siłach asymetrycznych tak zwanych, czyli mowa tutaj o wszelkiej maści systemach rakietowych Tutaj mam na myśli Kinjal, buławę, to są swoją drogą naprawdę mają, mają, mają piękne nazwy, pięknie to brzmi cyrkonia, yy, czy dla przykładu Kalibry. To są według, według, według NATO, według specjalistów NATO, są to diabelnie celne rakiety. No i trzeba wspomnieć też, że yy, Rosja jest liderem światowym, jeśli chodzi o rakiety hipersoniczne, tak? Czyli rakiety w tym momencie, które nie są w żaden sposób do powstrzymania. Następny punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to co Pan wspomniał tutaj o, o, o, o yy, zmianie tej, tego systemu z powiedzmy nieformalnego na formalny. Chciałbym tutaj się odnieść do od tego, co o czym wspomniałem na początku historycznej analogii. Mianowicie w roku 1941 przed atakiem Niemiec na Rosję, na Związek Radziecki. Yy, Stalin tak naprawdę, on nie pełnił żadnej funkcji państwowej. On był tylko i wyłącznie przewodniczącym yy... Jeśli dobrze pamiętam, no tak, przewodniczącym Komitetu Centralnego Partii Radzieckiej, tak? Natomiast bodajże od maja czy od czerwca następuje zmiana jeszcze przed atakiem Niemiec. Stalin zostaje premierem rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jeżeli byśmy poszli dalej, tu dalej tutaj historycznymi tezami Suworowa o tym, że atak Hitlera był tak naprawdę tylko i wyłącznie wy wy atakiem wyprzedzającym, no to mamy do czynienia z dosyć niebezpieczną analogią do dzisiejszych czasów. Rosja się zbroi, Rosja szykuje się i biorąc pod uwagę jeszcze w tym momencie mm, aktualną, aktualny, aktualny kierunek historycznej ofensywy, czyli ten spór z Polską o II wojnę światową i udział Polski w II wojnie światowej, to zaczynam mieć wrażenie, że jesteśmy na głównej linii ataku tak naprawdę. No te, te reminiscencje historyczne dla mnie są bardzo niebezpieczne i jak te, te usłyszałem te, te echa e, nieprzyjemne, no to no to ścierpła mi skóra na grzbiecie, no bo tutaj są, mówimy o kalce tamtych wydarzeń. Mhm. Mam nadzieję, że to się nie zrealizuje w żadnej postaci, no ale tych analogii trudno przeoczyć. No nie jest przypadkiem, że Putin te stalinowskie kotlety odgrzewa akurat teraz, bo on pod podjął decyzję strategiczną to się, to nastąpiło zaraz po nieudanym otwarciu wobec Trumpa i NATO rekonstrukcji obszaru Europy Środkowo-Wschodniej chodzi o Białoruś i Ukrainę i ustalenia tu nowego porządku, chodzi tutaj o siły rakietowe chodzi o antyrakiety, to tarczę rakietową u nas, obecność wojsk NATO i tak dalej, kompleksowo on pewne propozycje wystawił ja to ostatnio w swoich analizach zaznaczyłem, że trwają na ten temat pretraktacje ich fragmentem były spotkania w Soczi, w Moskwie i także w Berlinie w ramach tych rozmów tak zwanych rozbrojeniowych, pokojowych dotyczących Ukrainy ale także w Mińsku bardzo długa runda rozmów fachowców od gospodarki między Białorusią a Rosją propozycja sprzed dwóch miesięcy Unii Białorusi i Rosji, czyli anszlusu Białorusi do Rosji była poważna Putin to traktował z ogromnym namaszczeniem i wyciągnął wszystkie argumenty które miał dostępne, żeby zmusić czy przekonać swojego kuzyna w Mińsku prezydenta Białorusi do ustępstw no i zaszantażował go cenami gazu, warunkami tranzytowymi i dostawami ropy postawił go po prostu pod ścianą no okazuje się, że to było za mało dla białoruskiego prezydenta i zaczął on szukać Pomocy na zachodzie. Między innymi było wiele propozycji skierowanych do NATO, żebyśmy chcieli kupować od Was ropy i chcielibyśmy współpracować jako obserwator na na najbliższych i na kolejnych manewrach u was odbywających się po drugiej stronie granicy, bo chociaż my co roku mamy te wielkie manewry zapad razem z Armią Czerwoną, to chcielibyśmy być także obserwatorem w tych manewrach natowskich, bo przecież jesteśmy mm -hmm. przyjaciółmi, nie, nie, nie, nie chcemy wam Wszczynać żadnej wojny, przeciwnie, chcemy jak najbardziej umacniać atmosferę pokoju. No i te, te otwarcia Mińska w stosunku do NATO były no, mocno takie no, drażliwe. No bo tutaj co się stało? Dlaczego? W tak nagle, taka nagła przyjaźń dlaczego taki nagły, ten nagły zwrot no właśnie dlatego, że ze wschodu na Białoruś zaczęła naciskać w sposób nieznośny Rosja i tu Łukaszenka nie czuł się komfortowo w tej sytuacji co, co ciekawe i to warto zauważyć że te odpowiedzi na to szczególnie Trumpa te otwarcia były nijakie po prostu zapadła cisza kłopotliwa ten, ten moment e, wciągnięcia Białorusi czy przybliżenia jej do NATO został chyba nieprzypadkowo przespany przez Zachód. Tak, zignorowano to W szczególności polski MSZ Tutaj wykazał się bardzo małą aktywnością Nieprzypadkowo Bo Czaputowicz po prostu nie dostał Zielonego światła Do, takiego, do takich działań A miał okazję I to poważną Chociażby w postaci tego zaproszenia Pytania o dostawy Duże dostawy ropy naftowej Na Białoruś bo, bo Białoruś ma obecnie dziurę w bilansie energetycznym no i nie ma, nie słychać o tym, żeby Polska dała wiążącą ofertę, że tyle i tyle milionów ton ropy Wam sprzedamy. No, na warunkach spotowych oczywiście przez Gdańsk możemy Wam dostarczać, ale nie ma takiej nie ma dużego dużej oferty. Tak, nie ma takiej oferty. A tę ofertę można by oczywiście, bo Polska nie ma własnej ropy, tylko przy pozytywnym stanowisku Stanów Zjednoczonych i zwłaszcza blisko wschodnich Sojuszników, na przykład e, e, Arabii Saudyjskiej bardzo w prosty sposób wygenerować. No bo Ameryka, dla Amerykanów to jest prosta sprawa. Oni się z Saudami przez jeden telefon wykonają i mogą się umówić na gwarantowane ceny dostaw. I już. I sprawa jest załatwiona. Tak samo jak z gazem, prawda, łupkowym do Polski. To można było zrobić, ale takiego Takiej odpowiedzi nie było. Czyli, że Trump nie jest obecnie zainteresowany w zbliżeniu Białorusi do, do NATO i do Polski w szczególności. Na razie porządek, jaki jest w naszym regionie, odpowiada tym interesom strategicznym Stanów Zjednoczonych. A z drugiej strony, argumenty gospodarcze Putina nie były na tyle przyjazne i korzystne dla Łukaszenki, aby się na Anschluss Białorusi zgodził. I ten projekt upadł. Po prostu się przewrócił i mamy obecnie bardzo no, nawet takie nieprzyjazne gesty z obu stron. Między innymi Łukaszenka podwyższył znacznie opłaty tranzytowe na rosyjską Europę i rurociąg przyjaźni już z dużym wyprzedzeniem zakomunikował, że będzie remontowany w tym roku, czyli będą przestoje czyli Rosjanie nie będą pompowali 100% swojej mocy a dlaczego? bo nierozliczone zostały letnie awarie z tą zatrutą ropą chemikaliami, które Białoruś została tak jak z ręką w nocniku bo po polskie przedsiębiorstwo rurociągów Pern po prostu wystąpiło odszkodowanie do Białorusi za tę zatrutą ropę i ileś tam dziesiątek czy setek milionów się należy i to otrzymamy, jeżeli nie od razu to w arbitrażu. A Białoruś takiej rękojmi w stosunku do Rosjan nie ma, bo Łukaszenko o to wystąpił podczas tych rozmów negocjacji cenowych o nowe taryfy ropy, ale Rosjanie go zbyli, i powiedzieli, że kontrakt jest taki, że odbieraj tyle, co odebrałeś, masz zapłacić. A co do jakości, no to nie było szczegółowych ustaleń, bo ta ropa przecież nie ma żadnych dowodów, że ona jest nie, niezdatna do użycia. Nie ma żadnych dowodów, że Rosjanie ją popsuli. Przecież mogli, mogły to być zielone ludziki, a takie mundury widać, można kupić w każdym sklepie, jak już to znamy sprzed paru lat, prawda? Nie ma odpowiedzialnych, a norm rzeczywiście jakościowych na granicy Białorusi nie było. Nie było takiej, takiego kontraktu. I, I Łukaszenka postanowił, skoro tak, to my uruchamiamy punkt kontroli ropy na naszej granicy i będzie punkt kontrolny. Teraz od dzisiaj my to będziemy badać i będziemy mieli prawny... Yy, dowód, że tego i tego dnia ropa miała, nie spełniała normy i od tego dnia nie płacimy za te dostawy. Ale to dopiero od teraz, a wcześniej tego nie było. A z, z tego działania wiemy, to jest kolejne potwierdzenie, że Putin po prostu Łukaszenkę spuścił z wodą. On powiedział, no skoro nie ma tego w kontrakcie, tych, tych progów jakościowych, nie zostały one między naszymi państwami uzgodnione, jak te procedury kontrolne mają wyglądać, no to nie jesteście w stanie wykazać, że tyle i tyle tysięcy ton ropy zostało zanieczyszczone. I my za to odpo, od, jesteśmy odpowiedzialni, bo nie spełnia ona norm. Bo norm nie ustalono, nie ustalono punktu pomiaru tych, tych, spełniania tych norm. Nie wiadomo, od którego momentu ta awaria się zaczęła i nie wiadomo tak naprawdę, ile tysięcy ton ropy zostało zanieczyszczone. Mm -hmm. Troszeczkę z innej beczki teraz. Przenieśmy się z powrotem yy do odczyny do Moskwy no i chciałbym zadać panu pytanie co pan sądzi o Alekseju Nawalnym Aleksej Nawalny czy można o nim powiedzieć jako o piątej kolumnie zachodu czy raczej jest to inicjatywa oddolna w pewien sposób politycznie naiwnego człowieka Mowa tutaj o, o panu, który w 2013 roku wziął udział w wyborach na mera Moskwy Zajął drugie miejsce, nie uznał wyborów, żądał przeprowadzenia drugiej tury Składał wnioski o unieważnienie tych wyborów No powiedzmy wielki, wielki przegrany Który dodatkowo jeszcze swego czasu był skazany na 5 lat więzienia Aleksiej Nawalny to jest zawodowy opozycjonista i to z, tą, z, tą, z tym stanowiskiem wiążą się zarówno profity, jak i obowiązki. Jest on wygodny jako zawodowy opozycjonista dla wszystkich stron. On jest wygodny zarówno dla Putina, jak i tym bardziej dla swoich przyjaciół za oceanem i to, że on był tam szkolony i tam korzysta z wsparcia różnych organizacji pozarządowych, to wiadomo zresztą z tego powodu, między innymi Putin wprowadził specjalną ustawę przeciwko tym ograniczającą swobodę finansową organizacji pozarządowych, która została uznana na świecie powszechnie pod naciskiem Amerykanów za sprzeczną z zasadami demokracji podobną ustawę zauważmy w tym roku wprowadził w życie w Budapeszcie Wiktor Orban i ta ustawa przed tygodniem została uznana przez Komisję Europejską i Parlament Europejski za sprzeczną z wartościami europejskimi jako antydemokratyczna i wskazano ją jako obok tych polskich zmian w ustawach sądowych jako zadrę na zdrowym ciele demokracji i wezwano Polskę do wycofania tych zmian ustawodawczych Orban razem z Kaczyńskim zostali wychłostani w parlamencie europejskim jako antydemokraci a dlaczego? No, dlatego, że Orban wprowadza podobne ustawy ograniczające działalność wywrotowych organizacji sponsorowanych z zagranicy tak samo jak Putin i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć Że ta, ta demokracja To ona ma swoje Różne odcienie i to, to, z, z, Między innymi u nas z, z, Ten odcień Takiej kartonowy Takiej fasadowej demokracji no Polega na tym, że duże organizacje Pozarządowe są Finansowane wprost przez Różne fundacje Sorosza i podobnych Wydwigroszy groszy i zawodowych rewolucjonistów światowych no i oni są nieformalnymi uczestnikami działań politycznych i te działania polityczne są nielegalne, bo jest to nielegalny wpływ na oficjalne organy demokracji mm -hmm. bo jest to, jest to bardzo silny zagraniczny lobbying polityczny który wprost ingeruje w życie politycznego państwa można oczywiście tego nie dostrzegać, można sobie różne bajki na ten temat opowiadać, ale fakt jest, pozostaje faktem, no, że ta ingerencja no, jest, no, jest formalnie przynajmniej w warunkach demokracji nie do przyjęcia, no, bo to jest hamska ingerencja w funkcjonowanie procesu demokratycznego. No i można sobie z tym poradzić na różne sposoby. No jednym z nich jest, są właśnie te ustawy. No i warto zauważyć, że w tych naszych bólach jesteśmy w pewnym sensie kuzynami Putina. Mimo hmm. tych wszystkich różnic. No, ale mamy podobne zjawiska i podobne problemy. I to przykładem tych bolączek i tych problemów jest właśnie zawodowy opozycjonista Aleksiej Nawalny, który wiele akcji przeprowadził bardzo skutecznych, bardzo ładnych i można ich te akcje popierać, Zdrowy. no ale te, te działania przeciwko korupcji no, przyniosły pewne skutki, no bo tam paru ludzi, on wskazał taki, takie czarne owce, to mm -hmm. te, też nie można mówić, że, że, że, że Nawalny to jest taki całkiem umurusany i on tylko robi to pod publikę wszystko dużo jest pod publikę on na tym na tej temacie korupcji jedzie, to jest jego zawodowa specjalizacja ale no, też nie można powiedzieć, że to jest takie całkiem antyspołeczne, co on robi mhm. tylko, że pytanie zasadnicze kto z tego korzysta i kto go sponsoruje po co on jest no to jest bardzo niejasne pytanie i bardzo niejasne są odpowiedzi na to pytanie no bo faktem pozostaje, że on jest finansowany z zagranicy. W dużej mierze, co mu teraz Putin pozamykał, bo on zrobił czystkę, mm. tam Urząd Skarbowy wjechał do tych jego kilkudziesięciu organizacji, które tam różne, bo to są firmy i to są też organizacje społeczne. Skarbówka tam wjechała, no i wszystko zablokowała. Wszystkie konta i tak, i to w ogóle nie może działać. No, no czy to jest rozwiązanie? No to też nie jest piękne rozwiązanie No bo blokada działalności Różnych organizacji społecznych No to jest działanie policyjne mm -hmm. Ale Z drugiej strony Jak spojrzeć na, na, na motywację Która temu przyświeca No to Nawalny w końcu nie trafił do łagru Na kołymie i nie jest tam W, w, w ciężkich warunkach Nie wykopuje złota Prawda Czyli nadal jest, chodzi sobie wolno i tam go co, już wzywają za nielegalne demonstracje, musi odsiedzieć kilka dni w areszcie, ale go wypuszczają. Więc to nie jest tak, że oni go chcą od razu zamordować, prawda? Mm -hmm. W różny sposób administracyjny, policyjny blokują mu działania polityczne. Chyba głównie dlatego, że, że jest niejasny sposób jego funkcjonowania, bo on się nie poddaje temu paradygmatowi rosyjskiemu, że musisz być lojalny wobec matki Rosji. No co jest ciekawe, co jest ciekawe, myślę, że Nowotny może powiedzieć o sobie w pewien sposób jako o szczęściarzu, bo myślę, że tutaj ogromnym pozytywem jest to, że jest on osobą już powszechnie rozpoznawalną i jest znany publicznie. Takiego szczęścia nie mieli na przykład Aleksii Stanisław Markiełow, no, na, na, powiedzmy najsławniejszym Rosjaninem, który nazwijmy to zmarł w tajemniczych okolicznościach był Aleksander Litwinienko, tak? Ale w Rosji nadal jest, y, nadal wielu ludzi pamięta dziennikarkę Annę Politkowską, czyli medialnego wroga Kremla numer 1, która została zastrzelona w swoim własnym domu. Więc y, te reformy, te reformy które, wprowadzał, które wprowadzał Putin i to rządzenie własną ręką, yy, nawet jeżeli można zauważyć pewne pozytywy na zasadzie walki z oligarchią, chociaż... No to wielka walka nie jest. A tu mamy ciszę. Nie. Po, po, po przerwie zgubiliśmy wątek ale to ja spróbuję, spróbuję jeszcze raz zobaczymy czy się zatnie w tym samym momencie no nie, e, no, nie. w tym samym <grym> nazwisku no, tutaj jeżeli chodzi jeżeli chodzi, mogę mówić, tak? No, jak najbardziej no, na razie nikt na nas nie krzyczy <grym> dobrze, spróbujmy jeszcze 15 minut żeby mieć godzinę 15 no jeżeli chodzi, no, no, o Nowotnym można powiedzieć, że on ma szczęście, bo jest osobą na tyle publiczną, na tyle rozpoznawalną, chociaż nie chcę tutaj też demonizować niczego, o moment. Chociaż nie chcę tutaj niczego demonizować też tak naprawdę, ale Nowotny ma na, tak, ma na tyle szczęścia, że jest osobą bardzo publiczną. Takiego, sz, nazwijmy to szczęścia, nie miało około 150 osób, których śmierć za czasów czy to prezydentury, czy premierostwa Putina była przynajmniej tajemnicza osób zaangażowanych w opozycję yy, nazwijmy to dysydentów etc. etc. Nie oskarżamy nikogo aczkolwiek no tutaj no, mieliśmy do czynienia chociażby z zabójstwem, z, z, z, mieliśmy do czynienia z zabójstwem dziennikarki Anny Polikowskiej czyli medialnego wroga Kremla nr 1 która została zastrzelona w domu czy chociażby Aleksandra Litwinienko, byłego agenta KGB który zdradził Kreml i został otoruty plutonem widać na tym przykładzie, że Politkowska na przykład była autentyczną aktywistką realną prawdziwą, bez żadnych końcówek zagranicznych no i to przesądziło o jej, o jej losie to, że nikt się za nią tak naprawdę nie był w stanie ująć była bezbronna bezradna i w związku z tym stała się ofiarą a Nawalny ofiarą się nie staje i figluje ile wlezie w granicach dozwolonego rozsądku on dobrze wie na ile sobie może pozwolić no i ta zabawa trwa w tak zwaną demokrację i, I dlatego mu nie robią dużej krzywdy. Nigdy się nie dowiemy, ile pięter ma to, co jest pod spodem. Czy on jest dlatego wygodny dla Kremla, że spełnia jakąś pozytywną rolę. Tak, ja bym za taką wersją optował, bo jest... Lepiej mieć wroga znanego Niż nowego, nieznanego, nieobliczalnego On jest po prostu W pewnym sensie kontrolowalny Bo wiadomo Gdzie ma słabe i silne strony jest znanym opozycjonistą, sprawdzonym. My wiemy, co robi, mamy na niego oko, mamy kilkuset policjantów, którzy na bieżąco to jego organizacje nadzorują, mamy tam w jego kręgach swoich donosicieli kilkuset, którzy za stosunkowo niewielkie pieniądze regularne raporty piszą o tym, co się dzieje, w związku z tym jak tylko robi się gorąco, to, to natychmiast możemy wszystkich wyaresztować jak tylko się z, zbiorą gdzieś na jakimś placu, bo wiemy dokładnie ilu ich tam jest i co robią prawda, to o to mhm. chodzi na tym polega bezpieczeństwo że jest demokracja, a jednocześnie jest bezpieczeństwo prawda, na tym polega znajomy wróg koncesjonowany opozycjonista pod tytułem Nawalny jest wygodny w tym zakresie, bo bezpieczniacy go mają przyświetlonego w 100%. i wiedzą, co zrobi, wiedzą, skąd ma pieniądze. W związku z tym, jak się robi gorąco, to robimy szlaban na wszystko i nic nie może zrobić. Więc z tego powodu m.in. nikt mu nie robi krzywdy, no bo jest bezpieczny. Natomiast prawdziwi opozycjoniści, tacy oryginalni, Wyrośli z ludu, którzy się nie słuchają nikogo. Tak jak pani Politkowska, która mówi, mówiła do i pisała dokładnie to ciętym językiem, co myślała, no to są osoby stanowiące zagrożenie dla wszystkich. No bo są nieużyteczni dla przyjaciół z zagranicy, bo nie wykonują ich poleceń i wskazówek. No i tym bardziej są nieużyteczni i niebezpieczni dla władzy, która, którą krytykują, prawda? Mm -hmm. Co powie Nawalny, to my wiemy, bo on to mówi cały czas to samo, no, że władza jest skorumpowana, a Putin jest zły. No. To, to, to my wiemy i to, to, to nie trzeba nic dodawać, ani ujmować, bo to ulotka raz wydrukowana jest wiecznie aktualna. Mm -hmm. no, no, tu ja niczego, broń Boże, nie sugeruję, że, tu taki, że Nawalny jest taki brzydki. No, ale skoro nic mu się nie dzieje, to znaczy, że, no, że są po temu powody. Mhm. No cóż, e, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi jeszcze o Rosję ogólnie, sytuację rosyjską, to ja w sumie powinienem dodać jeszcze o, dwóch ważny, o jednym właściwie ważnym aspekcie, ponieważ wspominałem o tych przygotowaniach Rosji, nazwijmy to, na wypadek, tak, Natomiast mamy tutaj do czynienia jeszcze z jedną rzeczą, mianowicie Rosjanie są w fazie testowej swojego własnego systemu dla przepływów i transakcji międzynarodowych, który docelowo ma zastąpić amerykański system SWIFT, czyli te testy, jeśli dobrze kojarzę, mają być robione wespół z różnego rodzaju podmiotami i fintechami, w Londynie, natomiast pozwoliłoby to tak naprawdę zdjąć z Rosji całkowicie zagrożenie na przykład zamrożenia płatności czy, czy problemów płynnościowych, ponieważ Rosja miałaby już swój własny system. No i nie zapominajmy jeszcze, skoro już mówimy o finansach Rosji, o pewnym żółtym metalu, który Rosja i Chiny od wielu, wielu lat, obydwa banki centralne tych, tych dwóch krajów, skupywały, nazwijmy to masowo, tak? No porównując do tego, co jeszcze kilka lat temu robiły centralne banki europejskie, no to trzeba powiedzieć, że masowo. Czyli mówimy o kraju, który ma duże rezerwy złota na wszelki wypadek, a w jakim celu? Po prostu bo może, na wszelki wypadek, tak? Różnorakie zastosowania. Mówimy o kraju, który ma, jakby nie patrzeć, też mały dług publiczny i mówimy o kraju, który yy, dzięki, dzięki swoim surowcom, dzięki swojej bazie surowcowej udało się mu stworzyć yy, dochód budżetowy. I ten dochód został w pewien sposób wykorzystany też, tak? w Rosji trwają prace nad implementacją własnych systemów informacyjnych Rosja długo zarabiała pieniądze na sprzedaży technologii Chin naprawdę jeżeli popatrzeć pod każdym względem Rosja zaczyna być coraz bardziej niezależna od świata jest w stanie wyłączyć przycisk odcięcia odcinając się całkowicie od świata no, nie do końca tak jest Aczkolwiek w sprawie na przykład internetu To te, te działania już przeprowadzono Oni nawet przeprowadzili testy tego Przed dwoma miesiącami całkowitego wyłączenia mhm. Rosyjskiego internetu od reszty To się nazywa runet mają swoich dostawców, mają swoje wyszukiwarki, mają swoje portale internetowe, mają swój handel internetowy. Także próba przeprowadzona niedawno była pomyślna, nie było wielkich zawirowań, bez awaryjnie za naciśnięciem jednego guzika można. Wyłączyć rosyjski internet i odciąć go od światowego bez widocznej utraty funkcjonalności. Poza oczywiście brakami włączności z CNN, ze Skype'em, z portalami amerykańskimi i całej reszty świata. Po prostu w warunkach wojennych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to obecnie się to robi. Na gwizdek. Możemy wyłączyć wszystko i obywatele tego niespecjalnie zauważą, bo wszystkie urzędy będą działały i komunikacja wewnętrzna będzie działała tak jak do tej pory. Bez awaryjnie. To i funkcjonuje. A propos natomiast tych systemów płatniczych, to one też już działają i to już od dwóch lat. Za, za ich pomocą Rosja rozlicza się w systemie barterowym i na podstawie słapów, na przykład z Chińczykami. Mhm. Tylko tu jest problem, bo w tej grupie tak zwanych państw BRICS istnieją konkurencyjne systemy i tu Chińczycy promują swój własny. Więc w pewnych zakresach... Tak. W, w pewnych zakresach tu doszło do porozumienia kilka miesięcy temu. No, to jest gniły kompromis, jak zwykle, ale to chyba będzie działało. W pewnych zakresach tych wielostronnych kontraktów, umów z tymi państwami BRICS, które są formowane na forum chińskim, czyli tej, tej, tej, tej ichniejszej organizacji współpracy gospodarczej i programu Belt and Road będzie liderem tych rozliczeń Bank Chiński, czyli ich system bankowy a korespondentem będzie Bank Rosyjski poprzez swój system swapów, czyli wiodącym będzie system elektroniczny chiński. Natomiast w tych projektach, które prowadzi Rosja w Azji Środkowej, zwłaszcza oczywiście dominującym i tym prowadzącym rozliczenia będzie system chiński, ale one są wzajemnie kompatybilne, no bo one się po prostu równoważą na podstawie elektronicznych rozliczeń słapowych w tych bankach. Chodzi po prostu o to, jaki prze, w jakim systemie robimy przelew, czy jest z eliksirem tak zwanym, czy, czy tym systemem europejskim. To, to, o to chodzi tylko. Natomiast, że one są kompatybilne i wzajemnie wymienne, to nie, to nie stanowi żadnej tajemnicy, żadnego technicznego problemu. To po prostu jest interoperacyjne. Interoperable. Po prostu funkcjonuje. Na zasadzie wzajemności w obie strony więc tu technicznych problemów nie ma to zostało już dawno rozwinięte ale są problemy natury zasadniczej, mianowicie takiej że dolar nadal pozostaje wiodącą walutą światową i w swojej roli broni gospodarczej jest skuteczny właśnie z tego powodu groźba odcięcia dużego banku i dużej firmy od systemu dolarowego od Swifta gwarantuje alergiczną reakcję natychmiastową w postaci no, przymusowej reakcji. Tak zareagowała na zapowiedź Embarga szwajcarska firma budująca rurociąg Nord Stream 2, bardzo lukratywny. Zrezygnowała z tego kontraktu. Dlaczego? No bo Amerykanie przed kilkoma tygodniami zagrozili, że w ramach zapowiedzianych sankcji dla wykonawców Nord Stream 2 no co prawda Szwajcaria jest naszym przyjacielem i działa w, innym, w innej przestrzeni monetarnej, no ale będziemy jednak musieli założyć sankcje w postaci odcięcia tej firmy od systemu dolarowego no i firma Seas ze Szwajcarii po prostu zrezygnowała z realizacji tego kontraktu no bo nie stać jej na rezygnację z rynku amerykańskiego bo tyle by znaczyło odcięcie jej od rozliczeń dolarowych no, mm -hmm. po prostu nie mogłaby zrealizować żadnego kontraktu nikt im nie broni wygrywania przetargów w Stanach Zjednoczonych ale w Stanach Zjednoczonych jeżeli coś wykonuje to będą płacić w dolarach mm -hmm. no a skoro będą płacić w dolarach a nie mogą no to zapłacą na konto powiernicze i ta firma nigdy tych pieniędzy nie zobaczy no bo przelewy mm -hmm. dolarowe do tej firmy nie działają to o to chodzi więc to nie jest tak że Putin może powiedzieć dobra, ja tu wyłączam guziki i mam was gdzieś, bo my dolarów nie przyjmujemy On po prostu go na to nie stać bo duża część wymiany handlowej światowej jest przymusowo rozliczana w dolarze i nie ma możliwości przełączenia się ani na ruble, ani na juany, ani na rupie indyjskie prawda które to umowy usłapowe istnieją i są rozliczenia elektroniczne między tymi krajami ale z Brazylią owszem możemy handlować kupować kawę i tam wysyłać im ropę czy jakieś przetwory czy produkty przemysłowe w tej z powrotem okej, okay. ale już z innymi krajami Ameryki Południowej nie da się, bo jest konieczny dolar, więc to, to korzystając z tej swojej hegemonii Amerykanie teraz dociskają do ściany całą resztę świata i robią to nagminnie, nachalnie, bezczelnie, bez żadnych ograniczeń, bo wiedzą, że to są ostatnie podrygi. To są ostatnie kilka lat, gdzie dolar te funkcje waluty światowej zachowuje. Więc korzystają póki mogą i naciągając tę strunę doprowadzą do sytuacji, że stopniowo nastąpi odejście od dolara przymusowe no bo nikt nie lubi być szantażowany w ten sposób i w końcu znajdzie drogi obejścia, chociażby przez jakieś rozliczenia w, w opcjach na złoto co, no tak. co prowadzi teraz prowadza powoli delikatnie Chińczycy to promują na świecie, ale to zajmie czas to, to wszystko są organiczne powiązania systemów bankowych które wymagają budowy zaufania tych kanałów rozliczeniowych bo one się nie pojawiają tak z znienacka o, to, to trwa przez lata ale jak już się pojawią i zaczną się rozwijać to wtedy zjazd dolara może być naprawdę gwałtowny mhm. I nikt nie wie kiedy to nastąpi no są różne szacunki, że to będzie trwało 5 10 lat, ale są ludzie którzy mówią możesz się rozczarować bo ty mówisz 5 lat, a jeżeli to się stanie na przykład za 2 lata mhm. e, ja od razu jeszcze dodam ...ponieważ y, mam takie wrażenie, że po paru tutaj moich tez, tezach mogę dostać łatkę rosyjskiego trolla... ...od razu chciałbym powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem tutaj pana Putina... ...w pewien sposób to, co on zrobił z Rosją w tak krótkim czasie jest imponujące... ...aczkolwiek na Rosję zna, na cały czas należy patrzeć z naszej perspektywy polskiej... ...silna Rosja to jest poważny problem dla Polski... Rosja to tak naprawdę, mimo że Rosjan jako ludzi osobiście lubię, to jednak to jesteśmy w e, przeciwnych obozach, tak? My jesteśmy w obozie proamerykańskim, Rosjanie tworzą swój własny obóz i są na języczku uwagi, tak naprawdę zarówno Chin, jak i Amerykanów, ponieważ na którą stronę się przecią dadzą przeciągnąć, inna sprawa, że nie chcą się przeciągnąć. Ale zarówno Pekin, jak i Waszyngton próbują przeciągnąć Moskwę na swoją stronę w tym konflikcie, tych dwóch najważniejszych potęg. Tak? E, ponadto trwa jeszcze, no, poza naszym skrawkiem Europy, gdzie, gdzie widzieliśmy niedawno e, walki wpływów na, Ukrai na Ukrainie, i widzieliśmy konflikty dyplomatyczno-gospodarcze o Białoruś, które podejrzewam, że to dopiero preludium tak naprawdę do pełnego koncertu, no to nie należy zapomnieć jeszcze o tych republikach środkowoazjatyckich, przez które, dla przykładu, ma przebiegać yy, rosyjski jedwabny szlak, yy, natomiast yy, no one, one pod względem, his, nazwijmy to historyczno-kulturowym, zawsze leżały w strefie wpływów y, czy to carstwa rosyjskiego czy związku radzieckiego czy aktualnie czy aktualnie Rosji z tym że mowa tutaj głównie już w tym momencie o, kon, o bardzo zaawansowanych kontaktach, kontraktach y, gospodarczych, prawda?. No. Historia... Próbuje Rosję osadzić w tym momencie to, co się dzieje w Rosji w takim większym globalnym, globalnym kontekście już teraz. Historia jest ciągła i to przekleństwo historii nad nas ciąży. Ja jestem przekonany, że ta narracja historyczna stalinowska, ona wynikła no, z pewnej organicznej potrzeby i jest konsekwencją tej właśnie potrzeby, tej, tej zmiany przestawienia wajchy. Gdyby doszło do ocieplenia i zbliżenia w naszym regionie, pomyśli Putina na te jego otwarcia nowej stabilizacji broni strategicznej, głównie rakietowej w naszym regionie, to nie byłoby takiego problemu i narracja stalinowska by znikła w odchłani podręczników szkolnych nikt by o tym nie pamiętał ale w związku z tym że inaczej się to potoczyło w tym roku próby otwarcia i rozmrożenia stosunków z NATO i Stanami Zjednoczonymi się Putynowi nie powiodły no to stosuje stary sprawdzony wytrych który jest nośny zarówno wewnątrz kraju, bo narracja stalinowska, wbrew różnym opisom medialnym u nas, jest w Rosji popularna. Mhm. I ona znajduje poklask. To, to brzmi dobrze. Armia Czerwona wyzwoliła całą Europę. Okej. Okay. Tego nikt nie podważy na, na Kremlu. Wszyscy klaszczą i się cieszą i jest święto 9 maja. No jest ciągłość, wszyscy wiedzą jak mają chodzić na te pochody komu się kłaniać i jest porządek i spokój to jest ok z jego punktu widzenia to jest wybór opcji bezpiecznej takiej cofnięcia się do wewnętrznego sanktuarium do środka nie wychodzimy mhm. za nasze ogrodzenie skupiamy się na tym co jest u nas najważniejsze to jest wynik tej decyzji ale patrząc od naszej strony no to jest nieszczęśliwy nieszczęśliwy powrót do historii no bo historyczna narracja stalinowska jest nieprawdopodobnie zjadliwa, kąśliwa i zakłamana I z, a z naszego punktu widzenia stanowi antytezę naszego interesu narodowego to jest zbrodnicza ideologia bandytów mm -hmm. którzy nam uczynili wiele zła i z tego powodu my się z Rosjanami teraz nie jesteśmy w stanie dogadać na żaden temat bo oni nas oczerniają opluwają i, no, i obrażają nas w żywe oczy Tak, inaczej to, tego nazwać nie można to, to jest druga strona tego medalu ale bądźmy szczerzy do bólu to jest efekt bezpośredni efekt Działań geopolitycznych w naszym regionie, kłótni między Waszyngtonem a Moskwą. To nie jest no, efekt polityki morawieckiego, ani ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który ja nazywam Kaputowiczem, bo on nic nie robi bez wyraźnego rozkazu. Więc no bo, bo, był tak cicho, że jak mysz podmiotłą, dopóki nie dostał wytycznych. I już rozumiemy, kto wydaje tutaj polecenia gdzie jest tak zwana racja stanu umocowana no, po prostu podlegamy silniejszym, którzy decydują za nas i to jest nasze przekleństwo bo my nawet gdybyśmy bardzo chcieli to nie możemy się dogadać ani z Łukaszenką, ani z Putinem ani nawet z Żeleńskim w Kijowie nie jesteśmy się w stanie Ogarnąć bez wskazówek z Waszyngtonu. Mhm. I tak naprawdę nie jest to też nasza wina. Po prostu tak. jesteśmy, jesteśmy tak. za słabi. Staliśmy się Pionkiem na globalnej, globalnej grze mocarstw w świecie, w którym kończy się PAX Americana, a wchodzimy w układ yy, wielobiegunowy. Tak, ale nie płaczmy. Nad sobą, nie rozczulajmy się, tylko weźmy to pod uwagę. Mm -hmm. Uświad musimy sobie każdego dnia uświadomić, że to, co nam mówią w telewizorze, to jest kłamstwo. Że napuszczają nas raz z jednej, raz z drugiej strony. Tak, jak zawieje koniunktura. A my jesteśmy tego ofiarami. Jesteśmy tym... tym... No, tym, tym wojskiem, który ma wykonać jakieś polecenia, i żeby to wykonać, to nas odpowiednio podczuwają. A to jest nasz wróg, musimy ruszyć na niego. A on to z drugiej strony patrzy i mówi: Zygu, Zygu, zobacz, no my was wyzwoliliśmy, a wy co, Polaczki, co na to zrobicie, co powiecie? My się już dogadaliśmy z Żydami w Jadwaszem, w, tym, w Jerozolimie. A co wy powiecie na to? Przecież mordowaliście według naszych dokumentów podziemie socjalistyczne i Żydów żeście mordowali. Tak, to te dokumenty właśnie z tej okazji zmiany warty i zmiany, przemiany narracji historycznej ten Ministerstwo Spraw zagranicznych Rosji i Instytut Historyczny opublikowało na swoich stronach i, i drukują teraz w gazetach. Fałszywki historyczne, które służyły do jako materiały pomocnicze dla oficerów politycznych na tzw. ziemiach wyzwalanych, czyli 17 stycznia wkroczyli do Warszawy i, i ci oficerowie wy wy wywiadu rosyjskiego część z nich nawet nie potrafiła mówić po polsku, ale część miała tam pomocników wiadomego pochodzenia co trzeba było tłumaczyła mieli właśnie takie ściągawki i między innymi dowody rzekome spreparowane przez, przez kilka ostatnich lat podczas wojny na wypadek właśnie wyzwolenia Polski, że to proszę polskie podziemie, to są, to są kułacy, to są kontrrewolucjoniści i bandyci, bo oni prześladują chłopów i przede wszystkim mordują Żydów, no, dlatego mhm. trzeba ich ścigać po lasach i trzeba ich wsadzać do ciupy, bo to są przeciwnicy nie tylko władzy ludowej, ale w ogóle porządku społecznego. No takie są hasła walki z AK, z podziemiem Akowskim. Przecież ci y, m, młodzi y, goście z, z ledwie wyrośli tam werbowani do milicji obywatelskiej po wojnie, to oni byli tak szkoleni. I część z tych durniów nawet w to wierzyła. Hmm. A ich dzieci i wnuki teraz rządzą, przynajmniej chcą rządzić w partii SLD, partii Razem i tam jak się spojrzy na tych Zandbergów i innych tam Biedroniów, to są, to są dzieci tych ludzi. Oni te narracje teraz dalej promują. No, na przykład Czarzasty mówi, no ale przecież Polskę wyzwoliła Armia Czerwona i tego, tej zasługi nie można jej odebrać. No tak, wyzwoliła, w jaki sposób? W taki sam sposób, jaki 17 września wyzwoliła wschodnie tereny Rzeczpospolitej. A mhm. no. no w każdym razie to jest myślę przekaz dla naszych słuchaczy Myśleć. Myśleć jeszcze raz, myśleć, nie dać się ogupić i wierzyć. Minęła godzina 30. Myślę, że musimy zakończyć w takim razie pomimo, iż na ten temat moglibyśmy jeszcze rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, prawda? Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie kolejnego podcastu, po kolejnego Mielenia ze Zorem na Bogato. No i zapraszam, jak zawsze, z tego miejsca serdecznie do Zezowatego Zor Zorro celem zapoznania się z jego cotygodniowy, cotygodniowym przeglądem, a także do nas, aby do, do, celem zapoznania się rough, brief, brief u bogatych, w którym wrzucamy linki, wydarzenia podsumowujące tydzień. A co za tydzień, to podejrzewam, że nam się już na pewno coś urodzi, bo świat cały czas bija wyższe wiegi. biegi, prawda? Galopuje w sposób niepowstrzymany. Mm -hmm. Także kłaniamy się serdecznie Dziękujemy za wysłuchanie No i do usłyszenia Do usłyszenia